już Teraz osiem cztery siedem sześć cztery siedem cztery tysiące osiem cztery siedem sześć cztery siedem cztery i trzy lub w internecie posiadłość. .com. Radiowy magazyn Posiadłość.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 Z rynku nieruchomości. Zaufanie firm budowlanych wreszcie rośnie. Zaufanie budowniczych wzrosło po tym, jak pozostawało ono bez zmian przez 4 miesiące z rzędu. Najnowszy wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo poszedł w górę o dwa punkty. To skromny wzrost, jednak przewodniczący National Association of Home Builders Ed Brady twierdzi, że, cytuję, firmy budowlane na wielu rynkach odczuwają większy ruch i zauważają bardziej zaangażowanych nabywców. Koniec cytatu. Co miesięczne badanie mierzy postrzeganie przez budowniczych bieżącej sytuacji związanej ze sprzedażą domów jednorodzinnych oraz oczekiwania sprzedażowe na najbliższe 6 miesięcy.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 Rozczarowujący majowy raport o rynku pracy skłonił Federalny Komitet Otwartego Rynku do pozostawienia stopy funduszy federalnych na obecnym poziomie, a oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło do najniższego poziomu od trzech lat. Pomimo, że działania Banku Centralnego nie określają bezpośrednio oprocentowania kredytów hipotecznych, jego decyzje dotyczące stopy funduszy federalnych często na nie wpływają. Według bankrate.com żaden z ekspertów badanych w ramach cotygodniowego wskaźnika trendu stopy procentowej nie wierzy, aby miała ona wkrótce wzrosnąć.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 nie lubią czekać. Dzwonisz teraz. 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.com Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Ile jest warta możliwość dojścia wszędzie na piechotę? Jak wynika z raportu przygotowanego przez Center for Real Estate and Urban Analysis, działającego w ramach George Washington University, po raz pierwszy od dziesięcioleci wysoko zaludnione obszary miejskie z możliwością dojścia wszędzie na piechotę zyskują udział w rynku w porównaniu do przedmieść, gdzie potrzeba samochodu, aby gdziekolwiek dotrzeć. Jednak wygoda dojścia wszędzie pieszo, wielofunkcyjne nieruchomości oraz wiele opcji transportu mają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 Numersi mogą wyprzedzić mileniowców z rynku. Mileniowcy pokonali baby boomersów jako najliczniejsze żyjące pokolenie w kraju. Jednak baby boomersi nadal kontrolują prawie dwie trzecie kapitału własnego w nieruchomościach, tak więc ich decyzje realnościowe w dużej mierze napędzają rynek. Według nowego badania przeprowadzonego przez Freddie Mac około 19 milionów osób urodzonych podczas wyżu demograficznego mówi, że chce kupić kolejny dom, co zdaniem agencji może wyprzeć wielu początkujących nabywców z pokolenia milenium z rynku. Wśród boomersów, którzy planują zestarzyć się w tym samym miejscu, prawie co czwarty uważa, że ich dom będzie wymagać gruntownego remontu, a co trzeci mówi, że zrefinansuje swoją hipotekę, aby pokryć koszty tych prac. Bank oferuje pożyczki niewymagające pełnej dokumentacji. W czasie boomu realnościowego nazywano je Stated Income Loans lub no NODAC Loans czyli pożyczkami nie wymagającymi formalnego poświadczenia dochodu lub zatrudnienia nabywcy. Jak donosi CNBC, nowojorski Quantic Bank oferuje obecnie tzw. pożyczki Light Duck, wymagające tylko weryfikacji zatrudnienia i wyciągów bankowych za ostatnie dwa miesiące. Quantic Bank może sobie pozwolić na ominięcie federalnego przepisu dotyczącego zdolności do spłaty ze względu na jego status jako instytucji finansowej wspierającej rozwój społeczności. Bank ten ogranicza udzielanie kredytów typu Doc do właścicieli mieszkańców, których ocena kredytowa FICO wynosi co najmniej 700 i którzy dysponują 40% wkładem własnym. Ale to wciąż ryzykowny interes mówi Bruce Marks, założyciel i dyrektor generalny The Neighborhood Assistance Corporation of America. Zdaniem dyrektora Quantic Bank, kredyty Light Duck oferowane przez jego bank pomagają kupującym, którzy nie posiadają tradycyjnej dokumentacji poświadczającej ich dochody. Domy sprzedają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak wynika z danych, średnia liczba dni w maju, kiedy to dom pozostawał na rynku, to zaledwie 42 dni, co stanowi spadek o cały tydzień w porównaniu do ostatniego roku. To również najniższa średnia liczba dni na rynku, od kiedy rozpoczęto śledzenie tych danych w 2009 roku. Główny ekonomista Związku Realnościowców mówi, że nawet przystępne cenowe rynki nie mogły uniknąć tej intensywności. Dodaje on również, że w takich miastach jak Sacramento, Salt Lake City, Grand Rapids i Omaha typowy dom sprzedawał się w zeszłym miesiącu w ciągu dwóch tygodni.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 już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 3 zera. Lub w internecie posiadłość .com. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Pomoc w zakresie wkładu własnego przynosi dywidendy. Programy w zakresie wkładu własnego nie tylko pomagają kupić dom. Nowe badanie pokazuje, że pomagają one również właścicielom domów oszczędzać pieniądze przez wiele lat. Przygotowany przez Realty Truck Report stwierdza, że kupujący, którzy korzystają z tego rodzaju pomocy, oszczędzają przez cały okres kredytowania średnio prawie 17 800 dolarów, ponieważ nabywcy uzyskują niższe miesięczne płatności. Na niektórych gorących rynkach Kalifornii oszczędności mogą sięgać nawet od 70 do 80 tysięcy dolarów. Zarabiaj na przeprowadzce domaine. Czy przeprowadziłbyś się do Maine, gdyby Ci za to zapłacono? Chcąc przyciągnąć większą liczbę pracowników IT, lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów, Stan Main podjął inicjatywę o nazwie Odwiedziny na tydzień, pobyt na całe życie. Czyli Visit for a week, stay for a lifetime. Senator stanu Maine, Angus King, przygotował film promocyjny dla kampanii, w którym mówi: Maine to społeczność, to wielkie, małe miasto z bardzo długimi ulicami. Ludzie się tutaj znają i dbają o siebie nawzajem. Mamy tendencję do współdziałania w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Dla tych, którzy kwalifikują się do programu, działa to tak. Odwiedzasz Maine na tydzień wakacji, dostajesz tam pracę, a stan pokrywa koszt tego urlopu. Domy na zachodnim wybrzeżu są warte więcej niż myślą ich właściciele. Nie jest tajemnicą, że wartość domów gwałtownie rośnie na wielu rynkach zachodniego wybrzeża. Jednak nowy raport przygotowany przez Quicken Loans ujawnia, że wielu właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, jak dużo więcej są obecnie warte ich domy. Wskaźnik postrzegania cen domów Quicken Loans pokazuje, że podczas gdy amerykańscy właściciele domów ogólnie mają tendencję, by nieco przeceniać wartość ich nieruchomości, to na tych gorących rynkach zachodniego wybrzeża jest na odwrót. Główny ekonomista firmy Bab Walter powiedział, że, cytuję: Gorące rynki realnościowe wzdłuż Zachodniego Wybrzeża rozwijają się szybciej niż właściciele zdają sobie z tego sprawę, co niesie ze sobą wyższe niż oczekiwano ceny dla nabywców i większy kapitał własny w nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli. Koniec cytatu. Model złotek, czyli Golden Girls, staje się rzeczywistością dla większej liczby seniorów. W miarę jak ceny domów nadal idą w górę, nie tylko mileniowcy wybierają wspólne zamieszkanie, aby zaoszczędzić pieniądze. Również wielu seniorów decyduje się na ten krok. Według Realtor.com organizacje zapewniające domy dla seniorów w całym kraju odnotowują wzrost popytu na wolne pokoje u starszych właścicieli domów. Linda Hoffman, prezes fundacji New York Foundation for Senior Citizen, Powiedziała realtor.com, że pomaga to tworzyć przystępne cenowo domy i zapobiega bezdomności. Z kolei Michelle Fiaska, założycielka organizacji Let's Share Housing. Portland Oregon mówi, że posiadanie współlokatora może umożliwić seniorom zaoszczędzenie wystarczająco dużo pieniędzy na wcześniejszą emeryturę, podróże, a nawet na wynajęcie opieki pielęgniarskiej w domu. Zauważa jednak, że potencjalni współlokatorzy powinni naprawdę się bliżej poznać, aby upewnić się, że są kompatybilnymi zanim ze sobą zamieszkają. Dom z Amityville Horror znowu na sprzedaż. Jedna z najbardziej niesławnych nieruchomości mieszkalnych w Ameryce znowu jest na sprzedaż. The New York Post donosi, że ten kolonialny dom z pięcioma sypialniami w Emmityville, Long Island jest wart 850 tysięcy dolarów. W 1974 roku Ronald Defoe Jr. zamordował w nim swoich rodziców i rodzeństwo. Pierwsi właściciele po zbrodni, jaka miała w nim miejsce, George and Kathy Lutz, twierdzą, że działy się w nim różnego rodzaju dziwne zdarzenia, o których opowiada książka i film The Emitable Horror. Ale od tego czasu Dom zdążył już kilkakrotnie zmienić właścicieli bez doniesień o dziwnych i niezwykłych zdarzeniach.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 Czekaj, już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. A w internecie posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości.